Eureka! Znalazłem! Pojaśniało mi w oku! Powiedz nam, co oświeciło Ciebie Powiedz nam, co uroku Ci dodało Powiem Wam, to Mirat, moi mili Każdy go poleci Wam Mirat to największy salon oświetleniowy w Radomiu Znajdziecie tu ponadto duży wybór sprzętu AGD Mirat, Plac Konstytucji 3 Maja 8 Mirat oświeci Was